Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 31 Część 3 Rozdział 5 Gdy rozpustna Elżbieta wydarłszy władzę rejęcce Annie Leopoldownie rządzącej państwem w czasie małoletności syna swego Iwana ogłosiła się carową Arystokracja prześladowana za poprzedniego panowania powraca z wygnania. Bestiurzew, długorukowie, Riumin, przywróceni do urzędów, Bestiurzew, dopóki nie wpadł w niełaskę i nie został pozbawionym majątku i czynów, rządził państwem, a szuwałowie kierowali interesami. Nie mając książek ze sobą, nie możemy porządnie przebiec historii wdzierania się arystokracji moskiewskiej do rządów, ani opisać licznych spisków, które zawiązywała, a które znajome są w Europie, chociaż historie pisane przez Moskali z obawy i rozkazu rządu milczą o nich. Dodajmy tylko, że intrygi dworskie arystokracji i przemiany w państwie, jakie nieraz przez to wywołała, nie są jeszcze politycznym życiem, lecz raczej zamachem i dążeniem do wyrobienia sobie poważniejszego i samodzielniejszego stanowiska. Znaczenie ulubieńców i kochanków ministrów rządzących państwem pod imieniem carowej lub cara nie psuje prawa samowładztwa które usuwają i robią niemożliwymi wszelkie ambicje. Przy wstąpieniu na tron Mikołaja głośny związek zwanych dekabrystami miał najznakomitszej arystokracji członków między sobą. I pamiętny jest szczególnie tem, że tu nie chodziło już o małe rzeczy, jak przemiana osoby panującego, a działanie nie ograniczało się intrygami i spiskowaniem dworaków, ale mieli wielki cel przemiany form politycznych i społecznych państwa przez jawne powstańcze działanie i zamienienie monarchii na rzecz pospoliteł. Energia Mikołaja stłumiła ten kierunek i odebrała przez cały ciąg jego rządów arystokracji wszelką ochotę do oponowania. Mikołaj bardziej jeszcze poniżył arystokracją, otwierając pole uszlachcenia się przez zasługi wojskowe ludziom pochodzącym z gminu. Arystokracja moskiewska dzisiaj, jak i dawniej, pod względem politycznym, nie ma znaczenia. Jest ona niewolnikiem, którego podwyższają do stopnia generała i ministra i którego, zanim rózgami będzie wolno obić, potrzeba mu w przód odebrać tytuł szlachcica, dający mu prawo oficerstwa, panowania i uciskania podwładnych i poddanych. Tak, z jednej strony arystokracja moskiewska przedstawia się nam jako nicość polityczna, z drugiej, będąc klasą bardzo liczną, która zajmuje wszystkie posady i urzęda i ma władzę nad milionami chłopów, przedstawia się jako klasa mająca powagę w państwie i mogąca przy okolicznościach przyjaznych odegrać jeszcze ważną rolę. Chłopi, nad którymi ciąży ich ręka, są niezadowoleni, a car, utrzymując poddaństwo i mając inicjatywę oswobodzenia ich, wzbudza w chłopstwie nadzieję, oczekiwanie i pewność przekonania, iż od niego tylko spodziewać się powinni ulżenia losu i praw wolnego człowieka. Stojąc tak między dwoma masami niewolniczymi swego narodu zabezpiecza sobie wierność i nieograniczone posłuszeństwo obydwóch. Każdemu, kto widział niewolę i nieukontentowanie chłopów, a słyszał o licznych ekscesach we wsiach, nasuwa się przeczucie przyszłych wstrząśnień i rewolucji społecznych, które dotąd Dlatego nie nastąpiły, bo rząd nie szerzy oświaty, stara się o zabezpieczenie dobrego bytu materialnego dla wszystkich. W istocie nic tak nie usuwa zaburzeń jak dobry byt. W dobrym bycie żadna idea ani religijna, ani polityczna nie zrewoltuje ludu. Nędza zaś i ucisk majątkowy, przemysłowy, Przysposabia umysły do przyjęcia poruszających i wzniosłych idei i wywołuje przemiany społeczne. Wyjąwszy jednej Polski, gdzie ani ucisk, ani dobry byt dotąd nie mogły stłumić i zniszczyć periodycznie prawie poruszającej naród idei wolności i niepodległości. Wyjąwszy jednej Polski, Mówimy wszędzie, kwestie materialne i majątkowe pobudzają ludy. W Holandii najokrutniejsze prześladowania, ucisk i niewola, śmierci i rzezie na szafocie nie były dostatecznymi krzywdami do wywołania powstania. Dopiero gdy Alba rozkazał płacić setny fening od sprzedaży majątków, a dwadzieścia i dziesięć fenik od wszelkiej innej sprzedaży – 1572 rok – obrzydła Holenderczykom niewola. Ruszyli się do broni, wezwani przez swoją emigracją, i w długiej, a pięknej walce wywalczyli niepodległość. Czyż po zwycięstwie Wallensteina nad Duńczykami i protestantami Poruszyliby się ci ostatni, gdyby nie edykt cesarza Ferdynanda restytucyjny, wskutek którego książęta, hrabiowie i baranowie tracili dobra zabrane księżom i klasztorom? Ani myśl religijna, ani wolność... I interes Niemiec nie były dostateczną sprężyną do nowego rozruszania Niemiec, ale gdy do powyższych idei przyłączyła się kwestia dotykalniejsza i z bliska obchodząca kieszeń każdego, Niemcy wnet uzbroili się przeciw cesarzowi. Wiadomo jest także, że znakomite i na zawsze pamiętne powstanie Ameryki wywołały prawo stemplowe, na które zaprotestowano, a dalej nowy podatek od szkła, papieru, farby i herbaty 1767 i wreszcie 1773, Przywilej kompanii wschodnioindyjskiej, wolnego wywozu herbaty, z wyjątkiem opłaty czterech pensów, mających się pobierać od przywozu do Ameryki. Jeżeli więc w krajach, gdzie oświata i pojęcie wyższych idei jest rzeczywistością, potrzeba jeszcze krzywd materialnych do pobudzenia ludu. Tym bardziej w Moskwie gdzie zapalenie się dla idei i wewnętrzna samodzielna praca myśli nie nastąpiła, tym bardziej w Moskwie do poruszenia arystokracji i ludu potrzeba wydzierstwa majątku i ucisku kieszeniowego. Rząd wie dobrze, iż starając się o dobry byt mieszkańców, usuwa powody buntów, słodzi też niewolę, dawając pole zarobkom, i wzbogaceniom się i dając możność użycia rozkoszy materialnych. Moskwa z grubej i twardej niewoli przeszła w ostatnich czasach do niewoli miękkiej, gnuśnej, upolorowanej. Czyż dlatego Moskwa przestała być dawną, straszną i surową Moskwą? Skończymy już ten długi ustęp, do którego dała nam powód rozmowa o egzekucjach u Włościan, a pozwoliwszy wypocząć znużonym powiekom, posuwajmy się dalej po drodze do Syberii. O świcie wyjechaliśmy od gospodarza, który myślał, iż na całym świecie jedna tylko Moskwa wyznaje chrześcijańską wiarę i w promieniach porannego słońca zobaczyliśmy znaczne miasto ukoronowane licznymi kopułami, kopułkami cerkiew. Odgłos dzwonów zwiazmy napełnia całą okolicę i przypomina nam polskie przysłowie o Moskalach, że u nich nabożeństwo w dzwonach, a wiara w pokłonach. W większych miastach, gdzie mnóstwo jest cerkwi, Kołszący się i poważny głos dzwonów lub też krzykliwy i piskliwy dzwonków przez cały dzień brzmi w uszach. Diaczkowie nieustannie dzwonią o każdej porze i godzinie dnia, że aż ziemia zdaje się drżeć poruszona głosem, który ma chwalić Pana. Brak za to organ w cerkwiach odejmuje wiele rozkliwiającej powagi ich nabożeństwom. Piękne, choralne śpiewy nie zastępują poważnej, ogromnej i wzniosłej muzyki organ. Wjazma jest położoną na równinie otoczonej pagórkami nad rzeczką tegoż imienia, płynącą do Dniepru. Pomiędzy jej budynkami znajduje się wiele kamienic i dwadzieścia dwie cerkwi. Ludność ma dziesięć tysięcy dwieście trzynaście, domów tysiąc pięćset. Jest to więc miasto dosyć znaczne, lepiej zabudowane od Smoleńska, handel jego bardziej ożywiony. Jadąc od krasnego wjazma jest pierwszym miastem, które ma cechy zupełnie moskiewskich miast. Te mury cerkwi i domów, malowane czerwono, fioletowo, niebiesko, te kopuły blaszane, pozłacane, posrebrzane, świecące się gwiazdami, te ulice regularne, szerokie i puste, bazar, w którym gromady kupujących i sprzedających Przypominają azjatyckie targi Ta głuchota I sztywność Przy ciągle bijących dzwonach Wszystko to razem Wzięte jest Zupełnie inne od miast Na zachodzie I uderza każdego Europejczyka Oryginalnymi cechami I charakterem Kopulaste moskiewskie Miasta wyświeżone Młode, puste Z daleka wspaniałe Wewnątrz rażą zimnem brakiem życia. Patrząc na nie, zdaje się mi, że widzę wspaniałego i znakomitego Azjatę, ubranego w bogaty i złocisty turban, w czekmen złotem szychowany, a w którego sercu niewola wymroziła uczucie, a w głowie użycie cielesne myśli przygnębiło.